Duch Święty Obecność Ducha Świętego na ziemi jest jedną z najbardziej charakterystycznych i znaczących cech chrześcijaństwa. Dlatego ważne jest, aby mieć klarowne wyobrażenie o istocie i osobie Ducha Bożego. Już wierzący w Starym Testamencie wiedzieli o istnieniu Ducha Bożego i znali Go jako moc dzięki której byli w stanie wykonywać szczególne zadania powierzone im przez Boga. Niemniej jednak objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie sięga głębiej. Duch Boży zostaje przedstawiony jako osoba Bóg, która po dokładnym, po dokonanym dziele odkupienia z martwych i w niebo wstąpieniu Chrystusa Wstąpiła na ziemię i mieszka w wierzących. Jego działalność ma na celu uwielbienie Pana Jezusa. Oparte na klarownej nauce biblijnej, wnikliwe rozważanie tego tematu jest absolutnie niezbędne dla każdego chrześcijanina, aby w praktyce, w życiu osobistym, jak i zborowym, mógł orientować się według wypowiedzi Pisma Świętego. Rozdział pierwszy.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 Tym bardziej leży mi na sercu, żeby przedstawić zarys myśli Bożych na ten temat. Duch Święty w Starym Testamencie. Z Duchem Świętym możemy spotkać się już w wielu miejscach Starego Testamentu. Pierwsza wzmianka występuje w relacji o stworzeniu. W pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, drugi werset. Czytamy, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad odchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Gdy po popełnieniu pierwszego grzechu człowiek uległ smutnej deprawacji, Bóg musiał powiedzieć, nie będzie się wadził Duch, właściwie Duch Święty z dużej litery, mój z człowiekiem na wieki. Nie będzie się wadził Duch mój, z człowiekiem na wieki. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa, szósty rozdział, trzeci werset. W dalszym przebiegu historii ludzkości raz po raz spotykamy się z Duchem Bożym. W Starym Testamencie określany jest zwykle jako wpływ lub moc, która na określony czas wypełniała pewnych ludzi, uzdalniając ich do wykonywania szczególnych zadań. Do mężów, na których w pewnych sytuacjach wstąpił Duch Boży należą Otniel, Gedeon, Samson, o czym czytamy w Księdze Sędziów, trzeci rozdział, 10 werset, szósty rozdział, 34 werset i czternasty rozdział, szósty werset. Dawid, o czym czytamy w pierwszej Samuelowej, 1613, trzynaście, Azariasz, o czym czytamy w 2 Kronik 15 11, Ezechiel, o czym czytamy w 11 rozdziale, 5 werset, i inni. Duch inspirował również starotestamentowych mężów do napisania Słowa Bożego. Mówi o tym drugi Piotra, 1 rozdział, 21 werset. Dla przykładu, Dawid był zupełnie świadom tego, że przez niego przemawiał Duch Święty. Mówi o tym druga Samuelowa 23:2. Czasami Duch posługiwał się również niewierzącymi ludźmi do wykonywania określonych zadań. Przykładem tego są Bileam i Saul. Czytamy o tym w czwartej Rzeszowej, 24 rozdział drugi werset. I pierwszej Samuelowej, 10 rozdział, 10 werset oraz 19 rozdział, 23 werset. Gdy połączymy ze sobą wszystkie te wskazówki, przekonamy się, że wierzący Starego Testamentu wiedzieli o istnieniu Ducha Świętego i znali Go jako moc, z pomocą której byli w stanie dokonywać zadziwiających czynów. W przeciwieństwie do Nowego Testamentu, w Starym Testamencie działanie Ducha było ograniczone czasem. Na ściśle określony czas stępował na poszczególnych ludzi i działał w nich oraz przez nich. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć na przykład prośbę Dawida Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, o czym czytamy w Psalmie 51, 13 werset. Możemy zatem powiedzieć, że Duch działał co prawda na ziemi, ale nie mieszkał tu. To mogło stać się rzeczywistością dopiero po tym, gdy Pan Jezus dokonał dzieła przebłagania i powrócił do nieba. Co więcej, mężowie Starego Testamentu nie wiedzieli, że Duch Święty jest Bogiem i nie wiedzieli, że Duch Święty jest osobą. Posiadając światło Nowego Testamentu jesteśmy w stanie dostrzec już w Starym Testamencie wskazówki odnoszące się do Jego boskości. Niemniej jednak, prawda ta nie została wtedy jeszcze objawiona. O tym wyraźnie mówi dopiero Nowy Testament. Duch Święty w Nowym Testamencie. Nowy Testament potwierdza wszystko to, co Stary Testament mówi o osobie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, ósmy werset, Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, który miał przyjść na ziemię. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Oddziaływanie Bożej mocy w świadectwie uczniów dostrzegamy w zadziwiający sposób, w całych dziejach apostolskich. Ta Księga Biblii przedstawia nam, jak żadna inna, moc Ducha Bożego działającego w ludziach. Ta sama moc może być i nam dana do dyspozycji, ponieważ i my potrzebujemy siły do składania świadectwa. Jeżeli dzisiaj słusznie skarżymy się na jej brak, to z całą pewnością wina nie leży po stronie Ducha Świętego, który się nie zmienia, lecz po naszej. Objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie wychodzi jednak daleko, poza ramy Starego Testamentu. Niestety wiele dzieci bożych zadowala się wiedzą o tym, że jest on mocą. Przekonanie to samo w sobie nie jest błędne, nie ulega wątpliwości, że nasze wyobrażenie o jego mocy jest bardzo nikłe. Jednak nie zmienia to faktu, że jest on czymś o wiele więcej. W Nowym Testamencie został nam przedstawiony jako Boża osoba. Duch jako Boża osoba. Starotestamentowi wierzący znali swojego Boga jako jedynego. Dopiero w Nowym Testamencie poznajemy Go jako trój jedynego, to jest jako Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Mamy do czynienia z jednym Bogiem, a jednak Pismo przedstawia nam tego jednego Boga w trzech osobach, które pozostają w całkowitej harmonii ze sobą. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani wytłumaczyć tej prawdy, możemy ją przyjąć wiarą ponieważ przewyższa ona nasz ludzki rozum i zdolność pojmowania. Wiele fragmentów Słowa Bożego potwierdza, że Duch Święty jest Bożą osobą stojącą na równi z Ojcem i Synem. Najklarowniejsze, niepodważalne cytaty potwierdzające tę prawdę znajdujemy w piątym rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr, Zarzuca Ananiaszowi, że okłamał Ducha Świętego, a tym samym okłamał Boga. Widzimy to przez porównanie wyrażeń wersetu 3 i 4. Mocy nie da się okłamać, można okłamać osobę. Nowy Testament uczy nas, że Duch Święty myśli i osądza. Czytamy o tym w Rzymian 8 rozdział, 26 do 27 wersetu Duch Święty bada i objawia mówi nam o tym 1 Koryntian 2 rozdział 10 werset Duch Święty uczy i przypomina jest to Ewangelia Jana 14 rozdział 26 werset Świadczy mówi o tym Ewangelia Jana 15 rozdział 26 werset przekonuje Ewangelia Jana 1618. 18. Duch Święty posiada wolę. Mówi o tym 1 Koryntian 12, 11. Duch Święty może mówić. Mówi o tym dzieje apostolskie. 13 rozdział, drugi werset. Duch Święty mieszka. Mówi o tym Rzymian 8, 11 oraz 1 Koryntian 3, 16. Duch Święty prowadzi... Mówi o tym Rzymian, ósmy rozdział, czternasty werset. Duch Święty służy. Mówi o tym Drugi Koryntian, trzeci rozdział, ósmy werset. Duch Święty może zostać zasmucony. Mówi o tym Efezjan, czwarty rozdział, trzydziesty werset. Duch Święty może zostać znieważony. Mówi o tym Hebrajczyków, 10 rozdział, dwudziesty dziewiąty werset. Duch Święty może zostać zgaszony. Mówi o tym pierwszy Tesaloniczan 5:19. Większość tych cech można odnieść wyłącznie do osoby. Stwierdzenie, że Duch Święty jest tylko siłą wywierającą wpływ na życie chrześcijanina jest zatem jednoznacznie fałszywe. W ten sposób obrażamy samego Boga, gdyż Duch Święty jest Bogiem. Może ktoś zaoponuje, sprzeciwi się że Duch Święty nie może być boską osobą. Duch Święty według takiego człowieka nie może być Bożą osobą, skoro nie ma ciała. Ale pomyślmy, czy Bóg Ojciec posiada ciało. Ojciec objawił się w Synu, bo kto widział Syna, widział i Ojca. Mówi o tym Ewangelia Jana, 14 rozdział, 9 werset. Ale sam nie ma ciała bo mimo to żaden zrodzony na nowo chrześcijanin nie będzie wątpił, że Ojciec jest Bożą osobą. A czy Syn przed swoim przyjściem na świat nie był Bożą osobą? Oczywiście, że był. Musimy porzucić myśl, że osoba powinna być obdarzona materialnym ciałem. Wyobrażenie takie dotyczy ludzi, Ponieważ w naszym przypadku osobowość jest nierozerwalnie powiązana z ciałem. W czasie naszej egzystencji na ziemi. W przypadku Boga tak nie jest. Osoba to żywa istota, która jest świadoma swego istnienia, myśli, posiada wolę i podejmuje działania. Definiuję to w ten sposób. R. Brockhaus. Definicja ta obejmuje również Boga, a tym samym i Ducha Świętego. Pełna jedność w bóstwie. Jak wcześniej zauważyliśmy, w bóstwie istnieje całkowita jedność. Chociaż Bóg jest jeden, znamy trzy osoby Boże. Znamy trzy osoby, które potrafimy rozróżniać. Powinniśmy pozbyć się podświadomego przekonania o porządku hierarchicznym pośród osób bóstwa. Gdy mówimy, że Duch jest trzecią osobą bóstwa, to nie oznacza w żadnym wypadku rangi, jaką zajmuje lecz zwykłe rozróżnienie od ojca i syna. Uważny czytelnik Biblii znajdzie liczne potwierdzenia prawdy o pełnej jedności w bóstwie w wielu fragmentach Pisma Świętego. To pokazuje nam po raz kolejny, że również Duch Święty jest Bogiem. W bóstwie istnieje Zupełna harmonia. Zarówno co do istoty, jak i w działaniu. Harmonia w naturze. Po pierwsze, harmonia w naturze. O bogu czytamy w Nowym Testamencie, że jest światłością i miłością. Uczy o tym pierwszy Jana, pierwszy rozdział piąty werset oraz czwarty rozdział ósmy werset. Światłość i miłość stanowią istotę Boga. Obie cechy znajdujemy w powiązaniu z każdą z trzech osób Bożych. Po pierwsze, miłość. Ojciec miłuje. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 16 rozdział 27, werset. Syn miłuje. Mówi o tym Ewangelia Jana 15 rozdział 9 werset. W liście do Rzymian z kolei 15 rozdział 30 werset czytamy o miłości ducha. Nawet jeżeli nie jest powiedziane wyraźnie, że duch miłuje, to jednak zostaje powiązany z miłością. Z kolei światłość która wyraża się w świętości. Też jest przypisana trzem osobom Bożym. Ojciec jest święty, o czym mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 11 werset. Syn jest święty, o czym mówi Łukasza, 1 rozdział, 35 werset. Duch w wielu różnych fragmentach nazywany jest Duchem Świętym. Świętość jest Jego charakterystyczną cechą. Światłość i miłość stanowią istotę Boga. Zarówno u Ojca, jak i Syna, i Ducha Świętego pozostają ze sobą w harmonii. Kolejna harmonia, harmonia w działaniu. Po drugie, harmonia w działaniu. Przyglądając się działaniu Boga zauważymy, zadziwiającą harmonię i zgodność pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Przyjrzymy się kilku przykładom. Po pierwsze, dzieło zbawienia na krzyżu. Dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty zostało dokonane przez Syna. To On wydał siebie samego za nas. Ojciec był tym, który posłał syna. Wspólnie podążali w kierunku Golgoty, co zapowiedziane zostało już w pierwszej księdze Biblii w obrazie Abrahama i Izaaka. Mówi o tym pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział. W liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14, werset. Czytamy, że Syn ofiarował siebie samego bez skazy Bogu przez wiecznego Ducha. Po drugie, w zmartwychwstaniu Pana widzimy po raz kolejny udział wszystkich osób bóstwa. Jako Syn Boży Pan Jezus posiadał moc nad życiem i śmiercią i dlatego mógł powiedzieć nikt mi życia nie odbiera ale ja kładę je z własnej woli, mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Ewangelia Jana 10, rozdział 18, werset. Zmartwychwstanie było dowodem jego boskości. Równocześnie prawdą jest, że nasz Pan został wzbudzony z martwych za sprawą chwały Ojca. Mówi o tym Rzymian, szósty rozdział, 4 werset. Również Duch Święty miał tutaj swój udział poprzez zmartwychwstanie. Pan Jezus okazał się Synem Bożym według Ducha Świętości. Mówi o tym Rzymian, pierwszy rozdział, 4 werset. I w duchu został przywrócony życiu. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, 18 werset. Po trzecie, Ojciec, Syn i Duch Święty są w jedności również w swojej trosce o zbawienie zgubionych grzeszników. Pokazuje to 15 rozdział Ewangelii Łukasza. W pierwszej historii od 4 do 7 wersetu widzimy starania dobrego pasterza, Pana Jezusa o zagubioną owcę. Druga część, wersety od 8 do 10, Obrazuje działanie Ducha Świętego, który przekonuje grzesznika o jego stanie. Możesz to porównać z Ewangelią Jana 16, rozdział 8, werset. Duch Boży jest Bożym światłem, które rozjaśnia życie grzesznika. Trzecia historia przedstawia Ojca, który niecierpliwie czeka na powrót Syna, powracającego pełnego skruchy grzesznika, i czule bierze go w ramiona. Po czwarte. Gdy grzesznik daje się znaleźć, powraca do ojcowskiego serca. Ojciec, Syn i Duch Święty dokonują w nim dzieła nowych narodzin. Również w tym uczestniczą wszystkie trzy osoby bóstwa. W liście Jakuba, pierwszy rozdział, osiemnasty werset czytamy, że Ojciec zrodził nas według własnej woli przez Słowo Prawdy. W liście pierwszym Piotra napisane jest, że zostaliśmy zrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowem tym jest Pan Jezus. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Jezus wyraźnie Nikodemowi na działanie Ducha Bożego w powiązaniu z Nowymi Narodzinami. Widzimy to w wersetach od 5 do 8. Po piąte. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł mówi o używaniu duchowych darów łaski. Duch Święty rozdziela dary, o czym mówi nam werset 4 tego rozdziału i motywuje do ich używania. Mówią o tym wersety 7 do 12. Przed Panem, czyli Panem Jezusem Chrystusem, Synem, odpowiedzialni jesteśmy za to, aby we właściwy sposób używać powierzonego nam daru. Natomiast Bóg Ojciec troszczy się o powstanie owocu ze sprawowanej służby. Mówi o tym werset szósty. Te przykłady uświadamiają, w jak doskonały sposób Ojciec, syn i Duch Święty stanowią jedność w działaniu. Możemy więc wyciągnąć jedyny słuszny wniosek, że Duch jest tak samo Bogiem, jak Ojciec i syn. Być może nie jeden człowiek myśli, że właściwie nie odgrywa to większej roli, czy Duch Święty jest Bożą osobą, czy też może tylko wywierającą wpływ na nasze życie siłą. Ale czy naprawdę jest to nieistotne pytanie? Z pewnością nie. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli traktujemy Ducha jako tylko moc a nie jako Bożą osobę, naruszamy fundamentalną prawdę Biblii. Prawdę o Trójjedynym Bogu. Została ona wielokrotnie poświadczona na kartach Biblii. Na kartach Słowa Bożego widać ją wielokrotnie, chociaż nie potrafimy jej może objąć swoim ograniczonym umysłem. Każdy, kto kwestionuje lub co gorsza zaprzecza tej prawdzie atakuje chwałę i majestat Boga. Czy to nie jest istotne? Owszem jest. Po drugie, gdyby Duch Święty był jedynie mocą, miałoby to bezpośrednie przełożenie na praktykę naszego życia. W takim przypadku to ja byłbym działającym i podejmującym decyzje w moim życiu. Może realizowałbym moje plany w mocy ducha, ale inicjatywa wychodziłaby ode mnie, a tak właśnie być nie powinno. Bóg, Duch Święty, mieszka we mnie. On układa plany, On decyduje i kieruje, On prowadzi i wypełnia mnie. Nie ja jestem działającym, lecz Duch Święty. Ja jestem jedynie narzędziem, którego On chce używać, a nie odwrotnie. Pozostańmy przy tym, czego naucza Biblia. Duch Święty jest Bożą osobą. Dalekosiężne konsekwencje ma fakt, że Duch nie wstępuje na nas tylko na krótki czas, lecz na stale mieszka osobno w każdym wierzącym i w Kościele jako zbiorowości wszystkich żyjących odkupionych. Powiązane są z tym niezliczone błogosławieństwa. Koniec rozdziału pierwszego.